podcastofon.pl Cotygodniowy przegląd tego, co dzieje się w polskich podcastach. Dobry wieczór, witam serdecznie w ostatnim przeglądzie 2012 roku, a zarazem pierwszym przeglądzie 2013 roku. Mamy godzinę 19.15. I rozpoczynamy podwójny przegląd, ponieważ redakcja postanowiła łagodnie przejść przez te meandry związane z Nowym Rokiem i swobodnie połączyć dwa przeglądy, aby, aby nie było problemu ze słuchaniem wyczekiwaniem dla tych wszystkich, którzy jeszcze czekają na takie coś, jak przegląd polskich podcastów. Troszeczkę rozwlekle, ale to dlatego, że będziemy szybko dzisiaj, będziemy przyspieszać, zwalniać, przyspieszać, zwalniać. Na początku powiem, że nie podam żadnych informacji odnośnie kalendarza, informacje dostaną, dostarczone zostaną ewentualnie w opisie, a typy tygodnia również nie będę podawał typu tygodnia na początku, ale podam je na końcu dla tych, którzy by potrzebowali to do, do swoich statystyk. Ostatni przegląd skończyliśmy na 21 grudnia 2012 roku, więc koleją rzeczy przechodzimy i ten przegląd zaczynamy. Ostatni w 2012 roku, 52, zaczynamy, a skąd ty wiesz Jacek, że to 52? A może to 53, a może to 51? No, jeżeli ktoś ma takie pytanie i zastanawia się, jak to rozwikłać, to, to nie musi dzwonić do biura obsługi klienta, denerwować się, nie musi dzwonić do... Tak jak pewien podcaster, który dzwonił w sprawie związanej z telefonem. Tylko wystarczy, że wpiszę w swoje oko wyszukiwarki, na przykład Safari. Podcastowon.pl i tam już na pewno Google pokaże, wskaże odpowiednie miejsce, żeby się dowiedzieć, który tydzień omawiamy. A jeżeli Ci się nie chciało, to ja już Ci podaję. Omawiamy w tym przeglądzie, zostanie omówiony 52 tydzień 2012 roku i pierwszy tydzień 2013 roku. Żadna to jest sensacja, żaden exciting, żadne podniecenie. Tak po prostu jest i bo takie jest życie. Tak został ułożony współczesny kalendarz i ci, którzy stosują się do tego kalendarza, to no tak, przeżywają daną porę roku, dany moment w ten sposób. No i już przechodzimy do przeżywania, a w przeżywaniu i przeżywaniu na tapetę mamy 22 grudnia. Podcast prosty, podcast prosty, w którym to Wojtek bierze na tapetę Boże Narodzenie, czy może Mitry Narodzenie tutaj w tym podcaście zastanawia się kto umieścił w kalendarzu datę 24 grudnia i odwieścił, że to są narodziny Chrystusa, Jezusa a kto uważa, że powinno być wcale, że ta data powinna być przeniesiona w inną część kalendarza no to o tym wszystkim możecie się dowiedzieć właśnie z tego podcastu. No i tutaj są porównania do świąt innych, przepraszam, podgańskich, które były zanim chrześcijaństwo zalało całą Europę, a może i cały świat. Speaker Poznań. Tutaj pa, grupa otwarta Meeting Speakers Pan dr Wodorowicz w Karlsbergu opowiada o problemach i życiu po przejściach alkoholowych. To jest podcast skierowany szczególnie do tych, którzy jeszcze uważają, że nie są alkoholikami i że chlapnięcie małej setki na siadanie lub pięćdziesiątki do obiadu to nie jest nic bezbożnego. Czym to się może skończyć? No to, lub strzelanie sobie piwka a potem jeszcze jednego, a później jeszcze jednego a później, no jak się wypiło trzy, to jeszcze czwarte nie zaszkodzi no to zapraszam serdecznie, jakie są skutki tej używki i co się może z, z życiem człowieka stać do właśnie tego podcastu Speaker Poznań 22 grudnia przygotowanie do kolacji wigilijnej i świąt generalnie jeszcze tak na wstępie powiem, że Dużo podcastów w tych dwóch tygodniach, które się ukazały, nawiązywały właśnie do świąt Bożego Narodzenia, do świąt ogólnie, do czasu wolnego i do Nowego Roku i świętowania Go w jakiś tam różny sposób, jak kto głosuje. Wracamy do podcastu Anusz Witelec, bo właśnie w tym podcaście, bo właśnie ten podcast z tyłu, który był emitowany 22, 2022 roku, przygotowanie do akoracji wigilijnej i świątecznej, część czwarta, tego czwortyku, w której to opowiada, jak się robi makaroniki z orzechami laskowymi Gosia Samosia, opowiada Pani Basia, jak się robi e, kopertki makowe i opowiada o stróci droszczowej, również autor, współautor prowadzący ten podcast, czyli Jacek Kuchmistrz. No i Paweł proponuje coś dla kogoś, kto akurat z różnych przyczyn nie trawi tych potraw wigilijnych i jakie to tam antidotum może sobie zrobić. Następnym podcastem jest podcast o piwie, już odcinek 114, książęce korzenne, a w tym podcaście Mateusz zaprasza do recenzji książęcego korzennego, które jest najlepszym wśród tych czterech książęcych. Jest to piwo miodowe, ale niesłodkie, które poleca na świątecz... do świątecznych potraw napić się. No generalnie w Wigilię tam większość ortodoksyjnych chrześcijan, katolików nie pije, ale jak nie słuchałeś speaker Poznań, to się napij, a później przesłuchaj speaker Poznań i powiedz, że więcej nie pijesz. Generalnie fajnie, że firmy piwne w ten sposób koszą ludzi, aby w jakiś sposób umilić im życie, tym, którzy piją oczywiście. Następnym podcastem jest podcast Papa Cafe, X3 nie będzie to wbrew pozorom, opowieść o nowym samochodzie Papy Cafe, czyli Łukasza, X3 BMW, ani żadnego innego Bolida, ale tutaj opowiada o kim. Opowiada o fajnej książce pewnego fajnego pana, który kiedyś publikował podcasty w radiu Chill Out, Również opowiada o pewnym Francuzie, który uciekał. Ale dlaczego? A, no, to już się dowiecie z wspaniałego podcastu. Papa, kawę. Bardzo dobry podcast. 23 grudnia. Opowieść pastora, przedsiębiorcy. Jak święta mogą pomóc w biznesie? Na to pytanie, jeżeli chcesz uzyskać odpowiedź, musisz wysłuchać podcastu pastora przedsiębiorcy. Jak zawsze w zeszłym tygodniu nagrodzonego wyróżnieniem, jak zawsze wartego do przesłuchania dla tych wszystkich, którzy uważają, że siedzenie w świepłym fotelu z kapciami i z piwem w ręku przed telewizorem to nie jest to, co chcieliby w życiu robić. Zapraszam do wysłuchania. Pichontarium live 23 grudnia święta Pichonta w dniach ostatnich ten odcinek podcastu Pichontarium. Ontarium nagrywał przez, jedena, Pichon nagrywał przez 11 dni opowiada co się dzieje w jego domu który już jest prawie pusty e, został e, porzucony przez żonę, córkę i psa e, domu z którym się u e, którym się źle kojarzy e, na koniec opowiada że w ogóle będzie się wyprowadzał ale nie tylko z Warszawy czy skądś tam gdzie on tam mieszkał ale wręcz jeszcze dalej, dalej, dalej, a skąd, a dokąd się wyprowadzał, no to już musicie przejść przez ten momentami nudny, momentami ciekawy, momentami dziwny, a momentami interesujący podcast Święta Pichonta w Biach Ostatnich, który, do którego wysłuchania zapraszamy serdecznie. Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki, czyli co? czyli przedział rozmów a kiedy 23 grudnia Wigilia na granicy i panowie jadą tutaj jadą jadą w przedziale którym to nagle zastanawiają się dlaczego pociąg staje jest Polska w budowie a czy staje na dworcu włoszczowej i, czy ogóle, I jakie będą klasy w kolejnictwie. Zapraszam do wysłuchania. 24 grudnia i tym razem na dzień dobry mamy Grzegorza Est-Est-Kosiorowskiego, który robi nam przegląd w sieci, czyli to, co przeczytał, czy to, co wydarzyło na świecie i to, co wydarzyło się na świecie i zostało zauważone przez sieć internetową. Opowiada o różnych... Yy, fotoradarach, o Ademekum bibliotekarza i takich różnych sprawach, m.in. o akta, czy umiera po cichu, czy nie umiera, co Europa planuje zrobić i tym wszystkim związane dla tych wszystkich, z tym wszystkim związane gospodarczo-polityczne wydarzenia, dla tych wszystkich, którzy są tym zainteresowani, zapraszamy do wysłuchania. 24 grudnia Maurycy, Hawranek i i Felios z podcastu Dziwne Informacje nadają podcast, którego nie można wysłuchać. Indiana Jones, pozwany w sprawie kradzieży kryształowej czaszki. Jeżeli ktoś potrafi, gratuluję. Mi się nie udało. 24 grudnia Bartek Godaj-Biedrzycki z podcastu Gniazdo Światów powiada o mrocznym rycerzu, który po, a później wstaje. Przedwstaje, a może powstaje. Opowiadam m.in. o filmie, który myśmy ostatnio oglądali i nawet powiem szczerze z zaciekawieniem. Jak, z zaciekawieniem, ponieważ nie oglądałem wszystkich, więc się nie będę wypowiadał. Dla tych wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką około Pana Netoperka, to zapraszamy do wysłuchania tego podcastu, recenzji z filmu. 24 grudnia, czyli Michał Igor Sera i Ochman y, zapraszają na Bark Bark czyli hał hał po polsku y, i mówi Michał, mówi Igor, mówi Sera i każdy kto wie o co chodzi to włącza sobie i słucha tego podcastu ja nie słucham bo nie o czasu ale wy posłuchajcie jeżeli macie ten czas generalnie y, y, wesołe, radosne gadanie trzech panów o wszystkim i o niczym, z sensem i bez sensu. Zapraszamy do wysłuchania. 24 grudnia, Rafał Klima z podcastu Dyktafonografika. fonografika, Wigilia, nie, nie hasz, znak e, zapytania i Hello? Przepraszam, Wigilia 2012 odcinek świąteczny Wesoły Świąt życzy podcast Dyktafonografika Dziękujemy serdecznie Państwu, bo jest to nadzwyczaj bardzo ciekawy podcast którego wszystkim gorąco polecam Powiem szczerze, że zostałem bardzo mile i ciepło zaskoczony i nie przypuszczałem, że Panów stać na takie coś. To dowodzi czego? Dowodzi tego, że nawet podcast, na przykład ten, który omawiałem przed chwilą, czyli podcast bez kitu, może wznieść się... Eee, wznieść się na wyżyny polskiego podcastingu i nagrać coś ciekawego, wspaniałego i fajnego. Więc nie zasypujmy gruszek w popiele. Nie wyrzucajmy go jeszcze z RSS-ów, chłopcy jeszcze coś ciekawego nagrają, ale wracajmy do Wigilii 2012, dykta ponieważ jest to pierwszy kandydat do nominacji na podcast tygodnia. Coś wspaniałego, coś świetnego, coś cudownego. Jestem zauroczony, zapraszam wszystkich do słuchania. Nie powiem, o czym to jest. W mówi sam za siebie, ale naprawdę miło było usłyszeć to co żeście nagrali. Ponieważ nie jest akurat... Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że akurat muzyka rapowa to nie jest moja muzyka, którą lubię, za którą przepadam, ale to, co żeście zrobili, to jest naprawdę coś ciepłego. Gratuluję panowie serdecznie. Następny podcast to jest tydzień 51, ale na szczęście nie musimy go omawiać, bo żeście sobie już go wysłuchali i swoje opinie dali w, pod, w formie komentarzy pod tym przeglądem. Dzień przyszłości, sezon czwarty. Wstęp do apokalipsy. Panowie otwierają sezon czwarty i opowiadają o tym, co to jest apokalipsa, jak się do niej zabrać, o czym mówi. Objaśniają, przedstawiają strukturę. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Podcast ciekawy do wysłuchania dla tych wszystkich, którzy by chcieli usłyszeć w komentarz do tego, co jest napisane w Biblii, i może to ich skłoni do tego, żeby samemu zacząć czytać Biblię i zgodzić się lub nie zgodzić, i wylać to w postaci swoją opinię, w postaci komentarza pod tym podcastem. 24 grudnia. Hubert Spandowski, Mando, podcast Radio SK. Krótka odpowiedź, odnalezione nagranie. Dyktafon Olimp S44 MP3. Odnalezione nagranie, bardzo sympatyczne i bardzo miłe. Ja dziękuję serdecznie za to nagranie. I co mogę powiedzieć? Jeżeli tak się dzieje, to bardzo fajnie, że udaje nam się czasami coś odnaleźć o czym myśleliśmy, że już tego nie ma a co to jest, to już nie będzie dla was słodką tajemnicą, albo niespodzianką chociaż ja sądzę, że ci, którzy są zwolennikami pana Huberta to na pewno wysłuchali i dali swoją opinię w naszym katalogu klikając na obrazek z albo miniaturkę, albo mark zależy cholera wie jak to określić teraz, czy to po polsku czy po angielsku a może po niemiecku no nie wiem, nie wiem klikając na łapkę w górę i dając w ten sposób odczuć autorowi i tego podcastu jak i redakcji że nam ten podcast się podoba subiektywny podcast sportowy paryska kochanka Red M meryta, czyli odcinek świąteczny nie tylko tematy sportowe ale również pierwszy podcast przedstawiony jakby na odległość, ponieważ jeden z redaktorów prowadzących łączy się za pomocą Skype'a, tak jak to wielokrotnie robią ludzie w radiu Kontestacja, czy innym radiu i rozmawiają, i tutaj też rozmawiają, udzielą się ze swoimi a, współprowadzącymi uwagami w sprawie PZPN-u, w sprawie piłkarzy, LIG, Takich, śmakich, owakich, niemieckich, angielskich i tak dalej, i tak dalej. Ok. No i teraz mamy 20 już 26 grudnia. Co by oznaczało? Że już mamy kolejny dzień, bo 25 tylko jeden podcast się ukazał, ale ja myślę, że to tylko jest kwestia tej maszynki, która tak zgarnia. W każdym razie, teraz mamy już 26 grudnia, a wtedy swój podcast wypuścił do opublikowania Błażej Krygiel, Audycja, podcast się nazywa Audycja Trzecie Oko, a tytuł tej, tej audycji, tego odcinka jest Stare Strachy Nie rdzewieją. Bardzo fajna opowieść o tym, jak kiedyś ludzie sądzili, jak wyglądają pewne stworzenia, pewne. Tutaj konkretnie chodzi o ptaki, jak się zachowywali i co robili. Ja mogę tego współczuć tej sobie, ale co się z nią stało, no to już dowiecie się, wysłuchując tego podcastu. Fajny był może, nie porywający, ale fajny. Generalnie cieszę się i odświeżyłem sobie, Mogłem, możecie posłuchać tego podcastu i usłyszeć, jak kiedyś ludzi straszono i jak to wyglądało. Następnie mamy audycję 26 grudnia Kloda Monet, który tradycyjnie z opóźnieniem podaje nam w postaci swoich podcastów audycje, które publikuje normalnie na żywo, zdaje się, że w, rad w dwóch radiach, mówi, że nadawane na jest w dwóch radiach, eee, narzeka, na komputer, mówi, że wiele, wiele zmian, tutaj to, to, się, prze, to, się, hmm, to się wszystko przewija, a może pozwolę się tym, co sobie ten autor napisał w opisie, że w tym odcinku Klot ludzi o złośliwości rzeczy martwych między innymi, i jak trudno doprowadzić sprzęt na 100% używalności, dużo uwag słuchaczy, także różnych ciekawostek, między nimi co dalej z teorią chaosu, czyli jest jakieś zamieszanie. Później następnie jest wprowadzenie do możliwości wspierania audycji bezpośrednio przez stronę, czyli zbieranie jakichś jomużnych albo docenianie w formie pieniężnej. Następnie jest, możecie wslepszyć projekt, a no to powiedziałem przedwiedź, teorię chaosu, akt UFO portalu Polak potrafi... No i tak, cóż mogę powiedzieć? Jak pan Claude Monet kupi sobie taki biały komputer z emblematem nadgryzionego owoca, włączy do wtyczkę do prądu i naciśnie play, nie, przyciśnie z tyłu przycisk, to wtedy tego komputer się włączy i później będzie chodził, chodził, chodził, chodził. Wiem, że jest pewna osoba, która twierdzi, że wcale tak nie jest. Ale jeżeli chodzi o mnie, to tak jest. Wprawdzie mój komputer Mac jest dosyć stary i już nie obsługuje systemu Mount Lion czy Lion, ale nie mam takich kłopotów jak Mac Lot I to wynik. To jest dowód na to, słuchajcie, oprócz teorii chaosu, że lepiej mieć jedną rzecz, a porządną niż trzy, a nie porządną. 26 grudnia, a propos właśnie komputerów, tutaj Michał i Przemysław, czyli Przemek i Michał składają życzenia, w zasadzie nie oni, tylko to robi dla nich, dla nich. za nich robi to maszyna, życąc swoim słuchaczom wszystkiego najlepszego, a dlaczego tak robią? No ja myślę, że dlatego, że ten czas spędzają, spędzali z rodziną, no i tak to się stało dlatego zrobiła to dla nich maszyna, a takie rzeczy są tylko możliwe w firmie Apple. A może nie, ale ja tego nie wiem. Może wy wiecie to o tym opowiecie w swoim podcaście, jeżeli macie odwagę. 26 grudnia to nowy podcast tutaj Tomek pseudonim Mapet z podcastu Hiperprzestrzeń opowiada o cieniach piramid. Jest to podcast 3 grudnia. Choć 26, publikowany w naszym. Czyli jest to wycinanka z radia na fali, gdzie autor tego podcastu dzieli się swoimi wrażeniami mm, o tym, co sądzi o piramidach, o różnych kulturach, o Egipcie, o języku. A Monach, puszcza muzykę i o tych wszystkim, możecie sobie, jeżeli nie słuchajcie na żywo, posłuchajcie sobie możecie on offline. Następny podcast 27 grudnia z Hyperprzestrzeń. Ponownie śmiercionośna audycja 26-11. Tym razem jest to cofnięta, czyli jeszcze wcześniejsza audycja o podobnej tematyce. O tym razem o księgach umarłych, o kapłanach Nefretete, pisarzach, księgach umarłych, krainach wiecznych, łowów, reinkarnacji i tak dalej, i tak dalej. I to by było na tyle. Tomka, 27 grudnia, Michał Dziwisz z podcastu Tyflopodcast. Prezentujemy dźwiękowy zapis pierwszego dnia konferencji Ren for the Blind in Poland. Szansa dla niewidomych a następnie jest drugi dzień, jest to podcast po podcast, podcaście, bardzo długi, zapraszam wszystkich zainteresowanych, na początku troszeczkę tutaj prezes i ci wszyscy prowadzący, jak to się kolofialnie mówi, biją pianę, wychwalają, radzą, proszą o oklaski, a może podziękujemy temu, a może podziękujemy tamtemu, widocznie tak jest, nie byłem, nie czułem tej atmosfery, dla tych, którzy interesują się tematem, zapraszam do wysłania. dobrze, że to jest opublikowane ktoś, kto nie był, może sobie wysłać i, mo jeżeli... I może wczuć się i wiedzieć, czy następnym razem ma też tam pojechać czy nie, to by było na tyle gratuluję, dalej autor Martin Lechowicz, ale to nie Martin po Wigilii, krótki odcinek w przerwie świątecznej, a w nim o tym jak poszła otwarta dla każdego Wigilia w Chorzowie pewne zaskoczenie, mówiłem nie Martin bo tutaj w tym podcaście udziela się jego a, współprowadzący który dostał już nominację na podcast tego dnia za poprzednią audycję, a tutaj króciutko opowiada o zaskoczeniu, co tam się działo, co tam się działo. Następnie mamy 27, czyli powtórzenie. Czyli co to dowodzi? To dowodzi tego, że administrator tego portalu, którym jest iRobert, nie dopilnował tego i nie oczyścił tego. I taki bałaganik tutaj jest w katalogu. No, ale tam nie będziemy narzekać na niego, bo nie wolno, tak? Dobrze. To nie ja, to nie ja, Robert, to nie ja. Nagranie audycji z Emilem Stanisławskim z Vegan Workout. Czyli Spektrum Rozwoju, czyli Ewelina i Anna Sośnierz. A, co to jest? Nagranie audycji z Emilem, który opowiada o tym, jak przyszedł na wegetarianizm, jak zaczął ćwiczyć, schudł i się bardzo dobrze czuje. 28 grudnia bez Beskitu 28 grudnia Kuloodporne dziecko, czyli ponownie radosne pieprzenie trzech panów w niewódce. Czekamy na kolejny koniec świata, żałuję panowie, że się nie odbył. Księga Hary zabija, Ambasador wody niegazowanej powraca, Peski tu poleca to, to i to. Kuloodporne szkoły, top 5 rzeczy roku. Nawiązanie do tragicznych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych czyli co może zrobić z bronią pewien młody chłopiec. 28 grudnia autor podcastu Siódme Niebo prezentuje Czy diabeł krąży nad Polską? Tym razem ksiądz profesor Aleksander Posadzki, przepraszam, jezuita, teolog, katolik, filozof, wykładowca akademicki, publicysta, kolekcjonista, dusz, duszpasterz czyli osoba wielu, wielu, wielu, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty był, a tutaj jest, och, och, och, o ile tych funkcji ten ma, Pan, bo jeszcze jest historyk, mistyk, nowych ruchów religijnych i sekt, problemów okultystycznych, i ezoteryk. I ta ogromna świedza pozwala mu wygłosić to, co zostało zarejestrowane w tym podcaście i objaśnić nam, nakierować nas i pokierować i samemu wydać opinię, ale e, jego głos trafia do naszych serc, pobudza je i możemy, możemy, możemy działać, możemy otworzyć oczy i się przeciwstawiać temu wszystkiemu złu, które jest. 29. Czyli dni rozmowa o Apple, 107. Prawdziwy macuzer wymienia komputer, jak mu coś nie działa. A jednak witamy Was jeszcze raz, bo, ponownie, bo, bo poprzednio panowie składali już życzenia noworoczne. I tym razem już naprawdę ostatni w 2012 roku. <hahaha> myślałby kto, ale może. Tym odcinkiem chcielibyśmy podsumować kończący się rok, omawiając najciekawsze gadżety, największe niespodzianki, wpadki i wiele więcej. Ciekawi też jesteśmy waszego zdania według koniecznie więcej, go przepraszam, koniecznie zostawcie komentarz z Waszymi odczuciami, no i warto również wspomnieć, że Dominika czeka kupno nowego komputera, bo coś mu nie działa. Hurra! Nareszcie! No to fajnie. Słuchajcie, więc jeżeli ktokolwiek z Was ma jakikolwiek produkt Apple i nie działa mu, no to tutaj autorzy zapraszają do tego, żeby pisać komentarzu. A zobaczymy, czy się do tego ustosunkują już w następnym odcinku. No, ale jak ktoś chce indywidualnie zadać pytanie, no to niech pisze na maila 29 grudnia Magadka, czyli Michał i Przemek, tym razem już naprawdę Michał i Przemek wyprawa na Macworld, ale to nie jest tylko Michał i Przemek bo to jest tam jeszcze z dwóch panów, którzy zabierają ich na Macworld iWord -Word, 2013 co tam się będzie działo, jaki jest scenariusz zwiedzania, hmm, ale nie, zabrakło mi tego, jaki to jest koszt. Może nie nieduurażnie słuchałem, jeżeli ktoś z Was wie, niech napisze w komentarzu. Ach, ten, ten przeglądz będzie taki troszeczkę jabłkowy. Ok, dalej. Następnie. Przewodniczący Raś. Ale Raś, ten poseł? Nie pan Jorg Jorg Jorgiem z przewodniczącym Jorgiem rozmawia Krzysztof Maczyński well by Titer, kontestowy kontest rozmowy z VIPami, przepraszam najmocniej opowiadają o tym co zrobić, żeby Śląsk został autonomią, czyli odłączył się od Polski a może się mylę, zapraszam do wysłuchania ciekawe pytania ciekawsze odpowiedzi i czy Śląsk to jest Śląsk Górny i Dolny, czy to jest tylko Dolny a nie Górny no i czy ci z Górnego Śląska mają prawo przyjechać do Dolnego Śląska bo jeżeli nie no to co mają ci robić z Dolnego Śląska jak zobaczą kogoś z Górnego Śląska u siebie w Dolnym Śląsku Wszystkie sprawy związane z są śląskowe yy, są zawarte w tym podcastie. Zapraszam do słuchania. 30 grudnia. Agnieszka Brodzik. Nie, nie. 30 grudnia, ale Mateusz Baniuszewicz. Zawiercie bursztynowe. I tutaj pan ma, pan Baniuszewicz opowiada o tym, że ogłosił konkurs. Jakie piwo? Chcielibyście, żebym dla Was omówił i wynikiem tego konkursu jest piwo, które obawia w swoim podcaście już 115. Bursztynowe, tak jak powiedziałem, na samym początku. A jakie to piwo jest? No to jakście wybrali, to takie macie. Agnieszka Brodzik z podcastu Karpiowy. Karpiowy podcast Mord w Boże Narodzenie. Ale nie jest to Agnieszka. Nie, nie tym razem. Bo tym razem Pan Skóra opowiada o morderstwie w Boże Narodzenie Agaty Christi. I ja powiem szczerze, bardzo się cieszę. I mam nadzieję, że pan Skóra znalazł tą niszę, jaką jest opowiadanie twórczości Agaty Chrysty i ta pierwsza audycja nie... będzie zapowiedzią kolejnej o twórczości Agaty Chrysty. Bardzo gorąco... Bardzo się cieszę, że w ogóle pan Skóra to nagrał. Pan Łukasz... I mam nadzieję, że usłyszymy go ponownie. A czy jest to nominacja do podcastu tygodnia? Tego jeszcze nie wiecie. A ja nie wiem, a Wy tym bardziej. Ale dowiecie się prawdopodobnie już niedługo, bo już niedługo będziemy kończyć. 31 grudnia, 2012 12 hmm. Grzegorz Est-Kosiorowski. Est Tydzień w sieci. Wieści z biuro Wardu, Czyli to, co się dzieje... Nie... Tradycyjnie to, co się dzieje, to, co można było zobaczyć, usłyszeć. Kolejny odcinek z cyklu Wieści i czyli wiadomości z Polskiego Frontu Wojny urzędników z obywatelami ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców oparte na informacjach, które pojawiły się w internecie. No tak jak mówiłem, w ostatnich trzech miesiącach audycję prowadzi Est-Est. Zapraszamy, kto jest tym zainteresowanym do Teraz mamy rusza się brudno! 31 grudnia Rusza się brudno, czyli autor tutaj prezentujący się w tym podcaście to jest Arek Trendowski 2012-22 takie małe podsumowanie minionego roku, trochę prywaty trochę yy, o książkach o filmie, o muzyce i jeszcze paru innych sprawach które się wydarzyły w życiu Arka yy, o tym czy on jest zawiedziony tym, że, był, że nie było końca świata, czy nie. O tym, że szczęśliwie mu się rodzina powiększa. No i o paru fajnych książkach, które przeczytał i okazuje się, że jest takim czytającym, który myśli, że nie czyta dużo książek, a jednak czyta dużo książek, bo statystycznie Polak czyta mało książek. Ale czy to ten Polak, który mieszka w Polsce, czy za granicą, to tego już do tego się nie dowiecie z tego podcastu, dowiecie się wielu innych ciekawych rzeczy, które prezentuje ten podcaster ze swojego podwórka. Ja Was to interesuję, zapraszam do słuchania. 31 grudnia, Bartek Godaj-Biedrzycki z podcastu Gniazdo Światów, komiksowe podsumowanie 2012 roku, bo to już jest ostatni dzień tego roku, który minął komiksowe podsumowanie, wybiórcze, subiektywne, z dodatkiem braków i takich innych pozycji, że aż je to skreś. Jeżeli nie zrozumieliście, to wysłuchajcie podcastu, a to Wam rozjaśnię troszeczkę. Następnie 31 grudnia również tym razem Adam Trendowski, brat rodzony Arka Trendowskiego z podcastu Dreszcze. Może nierodzony? Kto to wie? Ktoś, kto go widział, kto ich widział razem lub osobno, może donieść i w komentarzu napisać, czy to są bracia rodzeni, czy nierodzeni. Rodzeni na pewno. Ale jeżeli ktoś zna ich historię, to może się podzielić, a jeżeli nie, to może napisać, że nie znaną historię, a na pewno któryś z braci o tym opowie lub przypomni, gdzie można było tego słuchać. Ale wracając tutaj, Adam Trendowski opowiada o Galaxy Samsung 2, a poprzedniku Samsunga 3. Porównuje subiektywnie ten, ten telefon do iPhone'a 4 zastanawia się, który by kupił, a który nie. E, telefon ten jest używany, porysowany i nie bardzo e, arek, e, Adam, przepraszam, może powiedzieć, czy on robi dobre zdjęcia, czy nie. No i to wszystko. Dreszcze posłuchać jeszcze. Następnie 31 grudnia z kwarery, z podcastu Bez Nazwy, 124 odcinek, też mi legenda. On opowiada o tym, jak dzwoni się do biura obsługi klienta a firmy Apple, opowiada o tym, czy jedzie, jeździmy do Czech i kupujemy tani alkohol. Jeździcie. Może tak. Sprecyzujmy. Czy jeździcie do Czech i kupujecie tani alkohol? Dlaczego on już nie nagrywa na granicy podcastu? Dowiecie się tego wszystkiego, wysłuchując jego audycji. A odpowiada częściowo na pytania i komentarze, które wywołał i wiedział o tym, że tak zrobi i zrobił to z premedytacją. Co jeszcze zrobił premedytacją? A autor podcastu Eskwar? Podcastu nie, autor podcastu bez nazwy. Dowiecie się, jak wysłuchacie też mi legendę. Następnym odcinkiem 31 grudnia było, był Hubert Spandowski, Mando. I to był 94 odcinek RSK czyli 56 audycji, dyskusje, recenzje, newsy, omówienia. Solówki i goście w ostatnim podcaście 2012. Jak tradycja nakazuje, podsumowujemy minione 12 miesięcy, zarówno pod kątem działalności podcastu, jak i wydarzeń mających miejsce ściśle na polu Stefana Kinga. Tym razem bez dodatków i bez wstawek. Krótko, ogólnie, może trochę chaotycznie, ależ jak chaotycznie, ależ jak chaotycznie. W ogóle nie chaotycznie. Ale o co Ci chodziło w tym podcaście? <śmiech> nie. <śmiech> i z naciskiem na najistotniejsze rzeczy i na mało istotne, na rodzinę, która się powiększa i nie wiadomo, czy pozwolą mu tego robić, co robi do tej pory. I zapraszam do wysłuchania i do usłyszenia w 2013, które między na pewno gdzie i na pewno będzie dobrym rokiem. Czas trwania 21 minut 54 sekundy. I to by było tyle na temat tego podcastu Radio Steven King, odcinek 24, który ukazał się w naszym katalogu 31 grudnia. Natomiast następnym podcastem, który ukazał się również 31 grudnia, był podcast Dykta Gala Dykty 2012. Witamy serdecznie w kolejnej edycji Gala Dykty w tym roku rozdaliśmy nagrody w pięciu kategoriach, jeżeli chcecie się dowiedzieć kto i jaką nagrodę dostał kto był najlepszy a kto najgorszy zapraszamy do wysłuchania i plebiscytu Gala Dykty 2012 wiele podsumowań, wiele, wiele podsumowań będzie w tym podcastach nadchodzących podsumowujących zeszły rok, więc nie dziwmy się że w, że w 93 odcinku Dyktafonografyka, też podsumowanie, podsumowuje muzyczny rok, 2012. Masa kultury, ta na nowy rok, bardzo ciekawa, fajna audycja. Michał Kowal i Szymon Adamus, Zapraszam do wysłania, a to już jest 26. masa kultury. Ajajaj, aj, aj, będzie się działo. 31 grudnia ofitował wiele różnych podcastów. Kolejnym podcastem, który ukazał się w tym dniu, był podcast Hochlander, a jego autor Przemek Siemion w 21 odcinku w drodze z iPhone'em opowiada o różnych aplikacjach. Mówi o tym, że nie jest zainteresowany tym, jakie macie zdanie i co o tym sądzicie. Jego to nie obchodzi. Chyba, że obchodzi, to wtedy możecie napisać, a jak nie, to go to nie obchodzi. No i to tyle niektóre ciekawe informacje, niektóre mało ciekawe tak jakby bez przekonania, obadające o różnych aplikacjach, moim zdaniem 31 grudnia barman z podcastu Bar Karola 25, 25 blogowisko a niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie Gęsi i swój język mają. I tutaj Barcarola, czyli barman, który kryje się, nie podając swojego imienia i nazwiska, z różnych przyczyn, jemu tylko znanych, bo nam na pewno nie, roztrząsa się na temat <śmiech> tego, czy podcast należy pisać przez C czy przez K. To jest taki dyżurny temat, tak jak kiedyś, albo może jeszcze, nie wiem, dokładnie, bo nie siedzę w polityce, Dyżurny temat, na przykład aborcji, czy zalegalizować związki homoseksualne, to jest temat teraz taki, czy pisać podcast przez C, czy przez K. Czy podcast to jest nazwa własna, czy nie jest nazwa własna. I tutaj barman roztrząsa, nawiązuje do podcastu e, pichonta, który mówi, że podcast powinno się pisać przez C, i wszystko z tym związane. Ja mam nadzieję, że odnośnie podcastów wypowie się jeszcze paru innych, że tak z pamięci wymienię. Na, mam nadzieję, że papa powie, czy pisze, czy pisze podcast przez C, czy przez K, że e, Maciej powie, czy pisać podcast przez C, czy Hochlander powie, czy pisać podcast przez C, czy przez K. E, kto tam jeszcze jest? Przemek z e, My Island Albo brak sygnału. Kto tam jeszcze jest z takiej ekipy? No wielu. Jeszcze jest Kamaszyn. I jeszcze jest Canterbury, I Robert. I jeszcze jest Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych. I jeszcze jest Maciej Dmowski. I jeszcze jest Kogut. I jeszcze jest Hubert. I Karolina. I jeszcze jest Krzysiek. I jeszcze jest jeszcze jeden Robert. Niech wszyscy powiedzą w swoim podcaście, czy, uważają, czy e, uważają, że podcast należy pisać przez C, czy przez K. A generalnie, kto Wam dał do tego prawo? A jeżeli, e, bo są podawane przykłady, to ja tutaj przy okazji e, wypowiem swoje zdanie, w związku z tym, że jestem autorem e, podcastofonu, że każdy język, ma zapożyczenia i to idzie we wszystkie strony. Nie tylko polski język ma zapożyczenia, jak Wasserwaga tutaj przytacza, ale jeż, również język niemiecki, nie przytoczę przykładu. Język angielski ma zapożyczenia z języka francuskiego, język francuski ma zapożyczenia z języka um, angielskiego, szwedzki ma zapożyczenia z języka angielskiego, jak i angielski ma zapożyczenia z języka, z języka szwedzkiego. I generalnie to każdy z nas, czy każdy z Was podcasterów może powiedzieć, jakie ma zdanie na ten temat i, i fajnie, i na tym polega demokracja. Tylko pytanie jest takie, kto to jest ten Polak? Kto to jest ten Polak? Czy Polakiem jest ten, który pracuje w Polsce i płaci podatki w Polsce? i pracuje na rzecz tego kraju? Czy Polakiem jest ten, kto mówi po polsku? Czy Polakiem jest ten, kto nie mówi po polsku, ale robi wszystko, żeby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatnio? Czy Polakiem jest ten, którego dzieci nie mówią po polsku? Albo do swoich dzieci mówi po niemiecku, albo po angielsku? Tego się nie rozstrzygnie. Jednym słowem, jednym zdaniem, każdy będzie mówił, że ma rację po jakimś czasie to samo usnie i przysnie i tak będzie, aż wreszcie co jest najgorsze, co może być i to dla każdej strony jak wreszcie będzie kiedyś klasówka i uczeń dostanie na przykład obniżona mu zostanie ocena bo napisze podcast przez K a pani Poloniska powie, że podcast to, jest to nazwa własna i pisze się przez C albo w drugą stronę, zostanie obniżona mu ocena bo napisał podcast przez C a pani od poloniska powie, że się pisze przez K bez względu na to, czy piszemy komputer, e, czy kompaku, e, czy broadcast, czy cokolwiek innego. A <gryw> ja tu jestem akurat osobą starszą w gronie, ale powiem Wam, że jak byłem w Polsce, to młodzi ludzie, e, młodzi ludzie, młoci nawet od mojej córki, to sobie z tego nic nie robią i e, potrafią powiedzieć w trzech czy czterech zdaniach płynnie, zastępując wyrazy polskie z wyrazami anglojęzycznymi czy angielskimi, albo, e, co o zgrozo <śmiech> moim zdaniem, ale trudno, tak już jest, wyrazami e, angielskimi spolszczonymi. Już nie wiem, jak, to, jak użyć jakiego to określenia, ale, e, ale się w ogóle tym nie przejmują i jest im to obojętne. Oni używają tych wyrazów w grach, oni między sobą używają tych wyrazów, a posługują się nimi, nie wiem jaka jest pisownia, słyszałem tylko e, wy, mow, wy, wypowiedź, mowę, po, prawda, taką e, i wcale się tym nie przejmują, a na zwrócenie uwagi to krzywią e, <grywią> twarz i <grywią> niech wujek idzie swoją drogą, nie? Także tutaj ten temat tak troszeczkę rozwinąłem, tutaj Barcarola e, podnosi pokrywkę, e, zbiera e, puszkę mam Nory czy podcast piszemy przez C, czy podcast piszemy przez K. No i zapraszamy. Ja osobiście gorąco zapraszam wszystkich autorów podcastu, aby wypowiedzie, wypowiedzieli się w tej sprawie. Tak jak to zrobił barman, bo to jest typowo polskie. Ja tutaj w Anglii spotkałem się parokrotnie z tym, że jeżeli wchodziło jakieś nowe określenie, ktoś to powiedział w radiu i wielu Anglików mówiło, ten wyraz, nie podam w tej chwili przykładu, bo nie o to chodzi. mówi o ten wirus, wyraz, czy to był angielski, czy niemiecki, czy, czy polski. Pierogi, na przykład. I nie roztrząsali się, nie zastanawiali, jak to się pisze i tak dalej, tak dalej. Także mam nadzieję, że Barman kontynuując to, co rozpoczął chyba Pichon, albo Pichon rozpoczął i Barman kontynuuje. Mam nadzieję, że pozostali podcasterzy. Też się wypowiedzą w tej sprawie w taki sposób, po prostu nie traktując nikogo, że ty jesteś gorszy, bo piszesz podcast przez K, albo ty jesteś yy, kiepski, bo piszesz podcast przez C, czy coś w tym stylu, tylko tak, jak uważają. A życie, ponieważ język jest żywy, to życie samo pokaże, jaka forma yy, ostanie się. O, i tyle. Ja na zakończenie tylko powiem, że taki na przykład yy, redaktor, znany w Polsce pan Lis kiedyś w audycji porannej u pana Jacka Żakowskiego użył zwrotu sfokusujmy się na innym problemie no to moim zdaniem już pisać podcast przez C jest mniejszym panie barman przestępcem niż fokusować się nad jakimś problemem i to tyle Rozwikła, rozciągnąłem się nad tym podcastem, bo to był ostatni podcast! 20-12, 31 grudnia. Barmanowi się udało rzutem na taśmie opublikować ostatni podcast w 2012 roku. Gratulujemy. Siedział w domu. Zresztą on o tym mówił między nimi w podcaście i o czym jeszcze mówił, o tych, o, o tych rzeczach, o których ja nie wspomniałem w tym momencie. Dowiecie się, gdy wysłuchacie tego podcastu. Pozdrawiamy serdecznie i gratulujemy. Ostatni podcast, jaki się ukazał w, powtórzę jeszcze raz, 31 grudnia to był podcast Bar Karola, 25. Blogowisko. I to wszystko. I mamy tada, 30, 31. Nie, już mamy 1 stycznia, 2013. Martek Godaj-Biedrzycki. Z podcastu Gniazdo Światów opublikował podcast, pierwszy polski podcast, parę minut po czasie i on sobie z tego zdaje sprawę. Mówi, że tego nie słuchacie na pewno w tym momencie, nawet godzinę czy dwie po opublikowaniu, tylko kilkanaście godzin albo kilka dni po opublikowaniu tego podcastu, bo liczy na to, że wszyscy się bawią, że nikt grzeszy nie poszedł do 22.00 spać i obudził się na drugi dzień rano takim samym nastroju, albo lepszym albo gorszym, bo był o rok starszy tylko tańczył, szalał i bawił się no i to tyle dalej 1 stycznia ankieta na życzenie czyli spektrum rozwoju rozdaje nagrody Panie Panowie, przyjaciele, słuchacze mamy dla Was najlepsze życzenia czyli dla żyjących w tu i teraz na zawsze zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie 2012 którą zorganizowały dziewczyny, tak jak mówiłem wcześniej coraz więcej audycji coraz więcej podcastów podsumowujących, ustalających rankingi i tego typu sprawy. Inny koncept, czyli Justyna i spotkanie wigilijne. Paweł Duraj z podcastu Inny Koncept Justyna i spotkanie wigilijne. Tutaj Justyna jest świetną dziewczyną, która robi świetną rzecz i a powiem szczerze, że Paweł w tym momencie przerasta swojego, a, protego, a, swojego promotora, jakim był autor podcastu indywidualny i Paweł robi świetną robotę. Powiem szczerze, że gorąco gratuluję Paweł za ten podcast. Świetna sprawa. Też kolejny nominat do podcastu tygodnia. Cieszę się Paweł, że nagrywasz podcasty i gratuluję Ci serdecznie. Sebastian Budziński z podcastu Dyktafon Beta Radio Info kilkusekundowe, e, kilkusekundowa zapowieść którym informuję o tym, że startuje nowe radio <grym> to mnie trochę śmieszy ale dlaczego? nie, fajnie ja osobiście pozostanę przy podcastach ale jak ktoś chce, to niech nadaje radio im więcej radii tym mniej słuchaczy na pewno. Bo moim zdaniem, te wszystkie rzeczy, które są w tych radiach, zamiast puszczanie na okrągło z muzyki z automatu, wszystko zmieściłoby się w jednym radiu. Ale to jest moje subiektywne zdanie. 1 stycznia Michał Ochnik z podcastu Dziennik Pokładowy, wpis numer 17 o filmie Moon. Najlepszy film Science Fiction 2012. Wątpię, moim zdaniem nie. I jeżeli macie inne zdanie, również możecie wysłuchać tego podcastu i się dowiedzieć, czy tak, czy nie. Wszystko skorzystuje na to, że tak, polecam. Uwaga, audycja zawiera lokowanie kataru grypy i przeziemienia przed odsłuchaniem praktykowane e, profilaktyczne zażycie nożeniowej dawki witaminy C. Pod warunkiem oczywiście, że ktoś wierzy w zażywanie witaminy C i że ona mu pomoże, bo dziewczyny ze spektrum rozwoju zaleciłyby całkiem inną terapię. Zapraszam do wysłuchania i dodania komentarza. Następnie mamy rozwleczony 3 stycznia. Brawo, brawo, brawo. Już mamy 3 stycznia. 3 stycznia, no aha. 3 stycznia już... O, o, o, o, o, bo już przecież dzień pokładowy był już w 3 stycznia nadany. A tutaj mamy podcast nadgryzieni. Rozmowa apel. Kebaba Autokorekta 108. W dzisiejszym odcinku. W pierwszym 2013 roku przed przepraszam, e, pierwszy w 2013 roku, chyba tak jest poprawnie po polsku rozpoczynamy kłótnią w temacie polecenia komputera dla każdego słuchacza Franka, Norbert opiera się przy swoich racjach stwierdza, że moje argumenty są do D Trzy kropki. szykujcie popcorn w drugiej części z kolei poruszamy kwestie związane z przyszłością pracy oraz jak chcielibyśmy, aby wyglądał idealny elektroniczny magazyn przy okazji prosimy również Was drodzy słuchacze o pozostawienie komentarza z Waszą wizją perfekcyjnego miesięcznika tak więc próbuję pokazać na swoim przykładzie różnice pomiędzy Blackberry, a Androidem nie udało się, bo Norbi nie jest przeciwnikiem tego. Wesolich, weseli chłopcy z podcastu na zapraszają serdecznie. 1 stycznia, a to ciekawe, nie, przepraszam, 3 stycznia, ukazał się podcast z mikrofonem wśród zwierząt, a w tym podcaście dawno niesłyszany Krzysiek prosi o komentarze i mówi o tym, co się działo, gdy jego nie było, jak był innym zwykłym człowiekiem i uważa, że nagrywanie podcastów to jest świetna sprawa. Ja też tak uważam. Nagrywaj dalej, nie przejmuj się rolą i rób swoje. I pochowaj jeża. Daj ci dobrze radę. Kto nie wie, o co chodzi, hasło klucz, zapraszam do wysłuchania podcastu z mikrofonem wśród zwierząt. Spektrum Rozwoju, audycja o zmianie mocno interaktywnej. Plik audycji do pobrania i wysłuchania w pierwszy dzień roku 2013. odbyła się audycja o zmianie z dużym udziałem słuchaczy. Zapraszamy do, tej, a, do jej wysłuchania i skomentowania przy e, mocno gorących rytmach. La, la la la la la la może spektrum rozwoju zapowiedź audycji o tym jak oszukać mistrza w sobie i być swym i być swoim własnym guru Uu. no uważajcie, uważajcie dziewczyny, uważajcie słuchacze, będzie się działo przesłuchajcie, zastanówcie się i podejmijcie a, właściwą decyzję to tyle, teoria hałsu na żywo Audycja z 21, która okazała się 3 stycznia, o końców świata, o UFO, o teoriach i o wspomaganiu i o propozycjach, co może być w następnym roku, o, o, o wersji premium <grym> i tak dalej, i tak dalej. Mam, życzę panu, panie Klodzie, życzę panu, żeby pana podcasty ukazywały się regularnie wtedy, kiedy są publikowane, a nie z takim przesunięciem. Życzę panu, żeby to się panu udało. 3 stycznia, czyli wtedy, kiedy już żeśmy wyleczyli kaca i szliśmy do pracy. Ach, ale niektórzy mieli jeszcze dalej wolny. Raport Martina, w którym to raporcie Martin rozwleka się Bo rozwleka się z gościem, który napisał nie jedną pracę magisterską, nie jedną pracę maturalną, nie jedną pracę licencjacką. Dzwonią słuchacze. Dyskusja. Szkoda, że tak się dzieje, ale nie mam lekarstwa, nie potrafię tego naprawić. Zapraszam do wysłania i do komentowania. Również 4 stycznia ukazał się Hubert. Nie, Hubert się mi ukazał. Ukazał się za to odcinek Radio Stephen King, 95. H5 Radio. Wyrusz w ekstremalną przygodę, w której... w której człowiek musi zmierzyć się z naturą. I... Ci ludzie, bohaterowie, wcielili się w weekendowych wojowników, którzy na dwóch kajakach, pływając rzeką poprzez nieznane sobie tereny i odkrywając dzikie obszary przerażenia, reżyser Jochen Boman zawiera ich, zawiera ich, jak i widzów, w niebezpieczną wyprawę, gdzie będą musieli walczyć o przetrwanie film nakręcony na podstawie powieści Jamesa Dickensa. I jaki to ma związek ze Stephenem Kingiem? Dowiedzie się, gdy wysłuchacie tego podcastu, lub będziecie innego zdania jak na przykład ja. Ale 4 stycznia bez kitu, czyli radosne pierwsze niedaje w czeluśką, mówiłem przed chwilą. No jakiś czas temu mówiłem czyli Michał, Igor i Sera no i dalej, co w odcinku mój Michał, Igor kontra ekspedientki, Beski tu poleca Hiszpanię porwali Jezusa Kot odwiedza grup Pana to pięć sklepów, w których nienawidzimy przebywać ci, którzy wiedzą no to czego się można spodziewać po potem podkreślać do słuchania młodych, wrażliwych, nowych słuchaczy Zalecam zapoznanie się lub spokojnie przesłanie pierwszych kilku minut i szybkie wyłączenie, jeżeli uznacie, że to nie jest podcast dla ciebie lub dla waszych dzieci. Oto już na pewno. Kuba Alduron Krzemiński z podcastu Nukast. Jeśli to czytasz, to nie słuchasz. Zacytuję to zapewne jesteś w jakiś sposób połączony repeat please to zapewne jesteś w jakiś sposób połączony ze mną więzią tego projektu w mniejszym lub większym stopniu to tyle, powtórzę jeszcze raz to zapewne tak Dobra, żart pożartowaliśmy, pośmialiśmy się, a teraz Kuba ma głos w podcaście, którym to zastanawia się, czy możecie zainwestować dwie minutki swojego życia z napisanie, z napisanie komentarza, czy nie. Nie jeszcze raz. Zastanówcie się, czy możecie zainwestować dwie minutki swojego życia z napisanie komentarza, czy nie? Bo od tego zależy też, czy będą, będę, przepraszam, będę miał motywację do działania dalej. No więc, jeżeli wam się podoba ten podcast, to napiszcie komentarz, bo Autor podcastu szantażuje Was, że nie będzie dalej nagrywał, jeżeli nie będziecie nagrywać podcastu. On nie będzie nagrywał podcastu, jeżeli nie podacie mu komentarza. Wojtek z podcastu. Jakiego? Wojtek z podcastu prostego. Opowiada o Hitlerze skrajnie prawicowym. cba.pl co to za skrót jest zapraszamy do wysłuchania i ostatnim podcastem będzie podcast Mateusza Baniuszewicza o piwie Wiktory Prima z dzisiejszym e, piwem, które będziecie się wyboraczyć jest e, piwo z browaru nie będziecie się raczyć albo no, będziecie się raczyć tak teoretycznie albo tak słuchowo wydając się zamykając oczy i słuchać słuchając Mateusza a Viktor piwo z e, browaru Wiktory i jakie to piwo jest ile by dostało punktów i czy tych punktów było 6? no to dowiecie się gdy tego podcastu wysłuchacie a ja ze swej strony bardzo serdecznie chciałem gorąco podziękować wszystkim autorom podcastu. Życzyć sukcesów i dalszego wytrwałego nagrywania podcastu w 2013 roku. I <coughs> przepraszam, moje, a, moje. Moja nominacja do podcastów tygodnia. Są, moje nominacje są następujące to jest podcast hmm, to co mówiłem wcześniej o jak nie mówiłem podcaście wcześniej no przelećmy się tak szybciutko podcast który dostaje moją nominację w 2012 roku a to będzie oczywiście podcastik. Jak? No jaki ja mogę? Yy, biskitu? Nie, to nie będzie podcast Biskitu. To będzie podcast Hiperfrostrzenia? Nie, to też nie będzie Hiperfrostrzenia. Hmm. Po Wigilii może? Nie. Też było fajne, ale nie. Podcastem, który ujął moje serce w 2012 roku jest podcast nie może być ciszy. Jeżeli nadajesz jakąś audycję, to musisz to musisz nadawać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Podcastem w 2012 roku jest podcast Wigilia Dyktafonografika. Ten podcast ujął mnie w 2012 roku i serdecznie Panom gratuluję powtórzę jeszcze raz w 2012 roku podcastem tygodnia ostatniego 2012 roku jest podcast Wigilia Dykta Cieszę się i gratuluję. Kolejnym podcastem, który zasługuje na miano podcastu tygodnia, również w 2012 roku Mm, tak by powiedzieć tak na zachętę i z prośbą o <śmiech> żeby kontynuował tą linię bardzo proszę podcast karpiowy a w roli głównej Pan Skóra który dzieli nam się a, dzieli nam się twórczością Agaty Christy nie Tony Christy tylko Agaty Christy. Otony Christy to ma ciężarówki. No i pierwszym podcastem w 2012, 2013 roku niech będzie... Ja bym chciał... Jak to powiedzieć? Są niektóre podcasty, które na pewno już... Na pewno już. Na pewno nie już, tylko na pewno będą... E, Na pewno będą. Na pewno będą nominowane jeszcze. Mm, jeszcze nie raz. Dlatego trzecim podcastem nominowanym przeze mnie. A zarazem pierwszym w 2013 roku jest podcast z Inny. Koncept, bardzo gorąco, gratuluję, cieszę się, wymieniłbym jeszcze kilka naprawdę świetnych w tych dwóch tygodniach e, podcastów, które były nominowane, mogłyby być nominowane, gdyby były, e, gdyby był mm, więcej tych miejsc i ale nie będzie, ale nie będzie, ale nie będzie, ale nie będzie. Ale nie będzie, ale nie będzie. Ze swej, story, ze, swej story, ze swej strony już jest godzina 8.30. Ja będę podawał, podawał powoli, udawał się do kuchni, bo, bo co? Bo będę szykował zaraz pizzę, bo gabry się przywiezie mi kolega Gabriel się przywiezie mi o 22 z minutami a obiecałem jej pizzę i wino czerwone. Wina nie robię sam, bo jeszcze nie potrafię, ale pizzę ma zrobić, więc zrobię. W kalendarzu 12 stycznia rejestracja podcastu live. 8 lutego, mroczna strona kurnika, rocznica powstania. 9 lutego, rejestracja podcastu live. I 9 marca, rejestracja podcastu live. I 13 kwietnia, rejestracja podcastu live. To by było tyle z naszego kalendarza. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Tych, których to nudziło, zapewniam, że na pewno za tydzień mnie nie usłyszycie i za dwa tygodnie również mnie nie usłyszycie, także głowa do góry ja tylko jeszcze powiem także przypomnę jeszcze raz, że podcasty, które zostały dodane w ostatnim roku 2012 to Hiperprzestrzeń co? aha, Mroczna strona Stevena Kinga i jeszcze porady nowość w Katarolu, cały dzień streszczenie, porady i świetne ważne i rozmowy w nocy, nowości ale ciągle tych podcastów nie słyszałem, O, muszę to nadrobić to wszystko, jeszcze raz powtórzę na zakończenie Justyna Karpiowy i Domowy nie no, czemu jestem taki chaotyczny miałem już na zakończenie i znowu muszę się cofać i ten trzeci czyli Wigilia Dyktafonografiki powtórzę jeszcze raz Justyna Inny koncept podcast, karpiowy, o Agacie Christi i Wigilia Dyktafonografiki. Serdecznie, gorąco, gratuluję po raz kolejny życzę wszystkiego najlepszego w nowym 2013 roku. Wielu miłych, sympatycznych wrażeń, spotkań i ciekawych podcastów. Cześć. Życzę redakcja podcastofonu przez C. Bye.